Opowieść ta nie jest szczegółową kroniką Kedywu. Nie mamy tu miejsca ani czasu na podawanie wielu szczegółów ówczesnego życia Zośki i jego kolegów, na opowiadanie o akcjach udanych lub nieudanych, o pomysłach szczęśliwych lub niefortunnych, o wysiłkach wyczerpujących, niekiedy zakończonych rozczarowaniem, niekiedy rozsłonecznionych sukcesem. O pewnej jednak robocie, powiemy tu nieco szczegółowi. Jest ona charakterystyczna dla ówczesnych warszawskich kłopotów i nastrojów. Było to w lutym 1943 roku. Wyłoniła się potrzeba ewakuacji niektórych rzeczy i materiałów z pewnego mieszkania, które mieściło się w wielkiej czynszowej kamienicy w samym centrum Śródmieścia przy ulicy Brackiej. Jednego zimowego wieczoru niewielkimi grupkami podeszło do domu kilkudziesięciu młodych ludzi. Podjechało także kilka aut. Gdy jedna część, otworzywszy mieszkanie, wynosiła rzeczy, o które chodziło, druga część ubezpieczała ewakuację. Robota trwała bite dwie godziny. Dowódcą całości ubezpieczenia był Rudy. Dowódcą piątki ubezpieczającej od strony ulicy był Alek. Wynoszeniem rzeczy kierował Zośka. Od chwili rozpoczęcia akcji nie można było dopuścić, aby ktokolwiek wyszedł z wielkiej kamienicy, w której przeprowadzano ewakuację. Wszystkich więc ludzi pragnących wyjść z domu oraz tych, którzy wchodzili, zatrzymywano w obszernej klatce schodowej. Robiono to w ciszy i spokoju, aby nie spowodować paniki i aby lokatorzy licznych mieszkań nie zorientowali się, że dzieje się coś niewłaściwego. Przecież w każdym mieszkaniu jest telefon. Przecież wystarczy otworzyć okno na bardzo ruchliwą w tym miejscu ulicę i narobić alarmu. Dwie bite godziny, od piątej do siódmej po południu, trwała robota. Grupa zatrzymywanych na klatce schodowej rosła w zastraszający sposób, sięgając pod koniec masy około dwustu ludzi. Zbitą ciżbą stał tłum nieruchomych, milczących mężczyzn i kobiet od pierwszego piętra, z którego ewakuowano rzeczy, aż gdzieś daleko w górę do pogranicza piętra trzeciego. Tłum musiał stać spokojnie. Twarze stojących przy poręczach młodych ludzi nie miały wyrazu żartu. Auta wywożące rzeczy odbyły już kilka tur, gdy w bramę domu weszli dwaj granatowi policjanci. Ktoś z mieszkańców domu, zorientowawszy się w nienormalności sytuacji i podejrzewając grabież na wielką skanę, zaalarmował najbliższy komisariat. Alek wpuścił policjantów, miał rozkaz wpuszczać każdego. Nie wolno mu było tylko wypuszczać. Policjanci weszli do ewakuowanego mieszkania i dopiero tam, ujrzawszy wymierzone ku sobie lufy, stwierdzili, jaką wielką popełnili nieostrożność. Odebrano im broń posadzono w kącie. Błagali o zwrot rewolwerów, twierdząc, że w przeciwnym razie poniosą wielką odpowiedzialność. W dziesięć minut potem do bramy domu podszedł patrol złożony z czterech werkszuców z sąsiedniej fabryki, widocznie także zaalarmowanych przez gorliwego lokatora. Werkszuce wchodzili ostrożnie, ale tych wpuścił. Rozkaz był wyraźny, wpuszczać każdego. Werkszuce Weszli do bramy i czujni skierowali się ku klatce schodowej. Była to chwila, w której musiał wystąpić Rudy, dowodzący całością ubezpieczenia. Uprzedzony dyskretnym sygnałem alarmowym Alka czekał na gości w głębi bramy. — Panowie, odbywa się tu akcja oddziałów polskich sił zbrojnych. Opuścić pistolety i oddać mi broń. Krzyżują się z sobą spojrzenia, piersi oddychają w przyspieszonym rytmie. Jeden z Volksdeutschów pociąga spust pistoletu. Ubezpieczenie odpowiada ogniem. W mrocznej bramie pełnej ludzi huczy od wystrzałów. Za chwilę walka skończona. Dwóch werkszuców nie chciało oddać broni, leżą we krwi. Czy jest kto ranny? woła Zośka. Rudy czuje piekący ból w udzie i widzi występującą na ubraniu plamę krwi opierając się na ramieniu Zośki, którego rykoszet ugodził w piętę, wychodzi na ulicę. Przed minutą pełna gwaru i przechodniów ulica jest teraz zupełnie pusta. Podtrzymując się wzajemnie, obaj przyjaciele pakują się przez pomyłkę do cudzego auta. Gdy spostrzegają błąd, jest już za późno. Szofer w osłupieniu patrzy na pasażerów, mówiących doń w niezrozumiały sposób o niezrozumiałych rzeczach. Cośka nie mieje w konsternacji i ze złości na własne gapiostwo. — W tej chwili nie można się już wahać. — Jechać naprzód — rozkazuje, wyjmując pistolet. Tymczasem Alek przeżywał ciężkie minuty. Przepuszczał wchodzących werkszuców, przewidywał walkę, lecz nie wolno mu było niczego uczynić, prócz ścisłego wykonania polecenia. Stał więc w dalszym ciągu lub spacerował. Pozornie niewrażliwy, obojętny i całkowicie spokojny, choć w głowie kłębiły mu się myśli, a duszą miotał niepokój. Uspokojenie dawało mu pieszczotliwe głaskanie Stena. Ten angielski, maszynowy pistolet, dziwaczny w wyglądzie, czyniący wrażenie nieobrobionego żelastwa, jakże był wygodny dzięki swoim niewielkim wymiarom i jakże groźny w działaniu. Nareszcie skończony. Ludzie opuścili już dom. Ostatni schodził z ulicy Alek. Gdy mija drugą przecznicę, widzi wielkie auto policji niemieckiej pędzące w stronę domu. Ogląda się, auto staje przed ich domem. Kilkudziesięciu policjantów szybko zeskakuje na ulicę i otacza gmach. No, skończyliśmy w sam czas. Awantury arabskie tej ewakuacji miały jeszcze swój dalszy ciąg w mieszkaniu Rudego. Do rannego sprowadzono z wielkimi ostrożnościami jakiegoś podobno bardzo dyskretnego lekarza. Lekarz zrobił, co do niego należało, orzekł, że kula nie tknęła kości, że wszystko będzie dobrze i odjechał. A następnego dnia Zośka, którego rana okazała się tylko draśnięciem, przeglądając świeżo nadesłany przez kontrwywiad wykaz agentów gestapu, z przerażeniem wyczytał na pierwszym miejscu nazwisko chirurga, który poprzedniego dnia badał Rudego i przed którym nie czyniono tajemnicy z przyczyny zranienia. Powstało piekło. W parę godzin po odkryciu Zośki u Rudego był już Alek, Andrzej i paru innych. Nie ma co, trzeba zmykać. Ponieważ jednak tego dnia nie było gdzie przewieźć rannego, zaszła konieczność tę jeszcze noc spędzić na miejscu. Lekko gorączkujący rudy spał w otoczeniu czterech ubezpieczających go przyjaciół. O czwartej rano, o charakterystycznej porze gestapowskich wizyt, alarm. Przed domem stanęło policyjne auto. Przyjaciele gorączkowo ubierają rannego i szybko przewiązują goliną, która przed paroma miesiącami wyratowała Rudego z łapanki. Już stoją przy oknie, gotowi spuszczać towarzysza w małą boczną uliczkę, gdy okazuje się, że alarm jest fałszywy. Gestapo udało się do domu naprzeciwko. Po paru dniach dowiedziano się również, że wiadomość o lekarzu była nieprawdziwa. W czasach terroru okupacyjnego, tego rodzaju pomyłki i tego rodzaju alarmy przeżyła chyba każda polska rodzina. Choć tylko niecałe pół roku Zośka i jego przyjaciele pełnili służbę w dywersji, byli to już jednak inni ludzie. Broń i przeżycia związane z walką wywoływały ogromne przemiany psychiczne. Inny był teraz błysk ich oczu. Ku zdumieniu nieorientującego się w niczym otoczenia zaznaczać się w nich zaczynała wyraźnie i mocno jakaś twardość i szorstkość, męskość i pewność siebie oraz skłonność do częstych refleksji.